Nowiny, a który to tydzień już jest? Nowiny, nowiny, nowiny. 29, 29 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. Dzisiaj w pięknych okolicznościach fantastycznej pogody. U mnie na tarasie, na zaciszu. Tak, pogoda jest faktycznie wyśmienita. Słoneczniki, e, kwit, jeszcze nie kwitną, ale już takie są bardzo wysokie, już mają metr m niektóre. E, tylko chyba w złym miejscu je posadziłem, posiałem, bo, bo tutaj nie ma słońca teraz, nie? No tak, tutaj faktycznie ale masz być bardziej, bardziej na słońcu. Rano jest tak gdzieś do godziny 11, a potem już niestety budynek zasłania. Właśnie ostatnio słuchałem jakiś jakichś takich warsztatach, gdzie mówią jak sadzić, co sadzić i która na ile nasłonecznienia potrzebuje i że najpierw trzeba się właśnie zorientować, ile się ma słońca w danym punkcie, żeby Aha. wiedzieć, gdzie sadzić. No, słoneczniki, jak sama nas wskazuje, pewnie potrzebują dużo słońca. Też tak podejrzewam. No, ale to mała dygresja. Nowiny 29 włączyłeś, tak? Ten... Aha, tak. dobrze, mamy stoper, żeby pilnować czasu. Z Szymonem nie udało nam się na razie połączyć. Może w trakcie jakoś do nas dołączy, a przypomnę, że można nas szukać na pl.wikiradio.org nowiny Wikiradia, tam trzeba odszukać. Można nas znaleźć na Facebooku e, Wikiradio po prostu, ale również można nas znaleźć na Skype'ie nowiny Wikiradia. Zgadza się, zapraszamy. Audycje generalnie nagrywamy i umieszczamy jako podcast na stronie nowiny.podcasty.info, ale nadajemy również na żywo w trakcie nagrywania, bo zawsze to tyle samo czasu trwa mniej więcej, a ja tam drobne poprawki wnoszę tylko, żeby usunąć jakieś dłuższe fragmenty ciszy, jeśli nam się zdarzą to można nas słuchać na żywo w strumieniu Wikiradia. A strumień Wikiradia można znaleźć na stronach plwikiradio.org, ale można też znaleźć na Facebooku. No, w wielu miejscach są te strumienie opublikowane, ale tutaj też jest odtwarzacz na przykład wikiradio.podcasty.info. Tam łatwo znaleźć odtwarzacz. No i na żywo można słuchać radia przez całą dobę. Wikiradia w tej chwili jest muzyką e, z domeny publicznej. Kilka audycji. Jest m.in. nasza audycja, która codziennie o godzinie 16 jest odtwarzana przez cały tydzień. Ta sama z ostatniego nagrania? Tak, tak z ostatniego to, nagrania okay. przez cały tydzień o 16. Jeśli będzie więcej audycji, no to się ta ramówka będzie wypełniać. Na razie mamy, e, mamy tą naszą audycję. Mamy jeszcze leksykon kompozytorów muzyki klasycznej. Ale ostatnio chyba nie nagrywany. No, tam są tylko trzy audycje, tak, które się tak wymieniają i też są o godzinie 23 w ramówce. No ale oprócz tego są wiadomości i to też warto y, przypomnieć wszystkim y, wikipedystom i nie tylko, że te wiadomości są redagowane na bieżąco, to znaczy jak tylko pojawia się jakaś nowa wiadomość, to ja siadam, nagrywam i, i to od razu jest w strumieniu i co godzinę jest odtwarzana ta wiadomość. To jest tylko w strumieniu czy gdzieś jeszcze? Tylko, tylko okay. w strumieniu. Także zapraszam. Tu można też własnym telefonem nagrać, umieścić w odpowiednim folderze w internecie i wtedy też się ta wiadomość będzie odtwarzać. No próbuję się dogadać z Marychą 80 na temat tych tygodni tematycznych, bo ona wyraziła chęć, żeby nagrywać takie zapowiedzi tygodni tematycznych. Na razie nam to nie wychodzi. Okazało się, że jej telefon nie ma dyktafonu, nie ma funkcji dyktafonu. Coś, A to ciekawostka. Coś Wydawało mi się, że teraz już telefony mają raczej. No właśnie. Próbowaliśmy to jakoś przez internet nagrywać, takim, takim programem online, ale to też nie za bardzo wyszło, bo to bardzo ciche nagranie. No, w końcu jest też sekretarka, na którą można się nagrywać do Wikiradia. 530-300- 3, 377 bodajże, a jeszcze dokładniej później zamieszczę w notatkach ten numer, żeby można było nagrać właśnie tak, takiego newsa, który będzie potem odtwarzany. Jest też sekretarka, tylko nie wiem czy ona będzie tutaj się sprawdzać, to musimy kiedyś przetestować na Skype'ie, w sensie można się nagrać na Skype'a. Tylko nie wiem jeszcze, gdzie ten plik się zapisuje na komputerze i to jest problem. Ale będziemy mogli potem odtworzyć w trakcie audycji, jak będzie tak? ten plik y nagrany. Y no właśnie, chyba, chyba to da się radę zrobić, ale musimy to jeszcze przetestować. No to popróbuj. Y no dobrze, to dzisiaj mamy kilka tematów z Wikipedii i to całkiem fajnie, że jest ich sporo dosyć i dosyć obszerne. No i z wolnej kultury trzy tematy. Myślę, że zaczniemy od rekordzisty Wikipedii. Znaczy od spisu treści. Od spisu treści, tak. Rekordzista Wikipedii, później czy w infoboksach powinny być grafiki obrysu postaci. Ciekawy temat. Rusza głosowanie w sprawie odbierania uprawnień nieaktywnym użytkownikom. Archiwum państwowe w Poznaniu udostępni swoje zbiory. No i wojna w Wikipedii, ale nie pomiędzy Wikipedystami. Wolna Kultura PerUp to jest taki taki nowy portal. ZA X chce rozszerzenia opłat o smartfony i tablety i kancelaria żąda już 750 zł za rzekome piractwo. To, ty, to temat z, z zeszłego tygodnia, o którym rozmawialiśmy yy, To się znaczy, to zmienia. Yy, teraz ta wartość jest, się zmieniła, dlatego ten temat yy -y. się ponownie. Powraca. Dobrze, to zaczynamy od początku. Rekordzista Wikipedii. Trafiłem na stronie, na fanpage'u Wikipedii Polskiej, na Facebooku. No taki krótki wpis, że 2,7 miliona wpisów na Wikipedii stworzyła jedna osoba. No i to Szwed Sverker Johansson. Tworzył te 2,7 miliona artykułów na Wikipedii, ale to podaje The Wall Street Journal i zajęło mu to podobno 7 lat, także... Dodajmy, że to jest w języku szwedzkim, e, ten, e, te wpisy, w filipińskim w PiS, i, i jeszcze jakimś, w dwóch wersjach filipińskiego, o. No ciekawe, czy to jest zweryfikowana informacja, czy, czy to jest po prostu... Myślę, że tak to jest jak ma... najbardziej możliwe. No, jeśli y... tak pisze, no to przecież jest historia, można zobaczyć ilość jego edycji. To y... chyba łatwe dosyć. Na pewno, ale czy tu jest podany jego nick? Chyba nie ma podanego nika tej osoby. Jest tylko Szwed y... z nazwiska podany. Y... Myślę, że to jest możliwe, zwłaszcza, że tutaj jest wyraźnie napisane, y... że chodzi o bota. W sensie, on te wpisy w większości robił za pomocą bota. Aha. O, no to chyba nie jest takie duże osiągnięcie. To znaczy, no to jest Absolutnie. sporo, ale osiągnięcie jest jak najbardziej duże. No, napisać bota, znaleźć bazę danych, tak, dostosować y, tą bazę danych tutaj do przeróbki na artykuły. Ja jak najbardziej jestem pełen podziwu dla operatorów botów. No i duże, bo to na wykopie ten, ten wpis się znalazł, 276 osób wykopało ten, tego newsa. No i no fajnie, bo w sumie... To dot, dużo? Bo ja się nie w skali. Dosyć dużo. Dotarła informacja kolejna o Wikipedii, że jedna osoba może tak dużo artykułów napisać. to jest, Ale w komentarze są niestety bardzo niepocieszające, to znaczy, że na Polskie jest bardzo źle, pewnie by został zbanowany ten użytkownik. Także widać, że ludzie mają spore pretensje do polskojęzycznych wikipedystów za zbytnią restrykcyjność w, w usuwaniu artykułów. No tak, de, za delecjonizm. Za delecjonizm, tak. To, nie, to znaczy, nie wiem, czy to można nazwać delecjonizmem w momencie, kiedy te artykuły być może są usuwane niekoniecznie z powodu y, tematu, ale mhm. być może z powodu jakości, tak? Bo tutaj ludzie nie podają niestety linków. Więc widać, że to są nie są doświadczeni Wikipedyści, więc być może to są pierwsze próby, które zostały na przykład przeniesione do brudnopisu za nieodpowiednią formę. Także też tak może mm -hmm. być. No ale mimo wszystko opinia jest taka dosyć smutna. No tak. No ale pytałeś ile, czy to jest dużo czy mało? No jak patrzę na ostatnio popularne, to 3647. E, takich wykopów ma informacja Interfax pasażerski Benning zestrzelony na granicy Ukrainy i Rosji to tym żyje cały świat w tej chwili e, właśnie tym wypadkiem tą katastrofą no i tutaj e, na wykopie jest 3647 e, no, wykopań, nie wiem jak to dokładnie określać no, takich, no że ktoś po prostu zdecydował się zareklamować ten ten temat. Natomiast jeśli spojrzymy tak na nasze trendy, wiki trendy, to w ostatnim tygodniu na dziesiątym miejscu separatyzm, na dziewiątym Polska, na ósmym reprezentacja Niemiec, Mirosław Kloze, Lionel Messi, Dariusz Krupa, Nelson Mandela, no i na trzecim miejscu jest 9K37 Buk, czyli to jest ten temat właśnie dotyczący tej katastrofy, bo to właśnie e, tej informacji poszukiwali użytkownicy Wikipedii, co to jest ten e, bóg, czyli Znaczy, system tą, tą informację rakietowy. znaleźli, tak? Bo znaleźli. Czego mhm. poszukiwali, to nie wiem, czy wiemy, tak, bo to są artykuły, na które wchodzili użytkownicy, mhm. a nie ma takiej informacji, czego szukali. Przynajmniej w tej chwili nie mamy takiej informacji, czego szukali, yy, I, i nie znaleźli. Na przykład, i czy byli tak? zadowoleni? O, i czy byli zadowoleni też by się przydało dowiedzieć. No ale porównując właśnie te wykopy, tutaj 3647, no można powiedzieć, że każde takie wejście to też jest pewnego rodzaju wykop 58958. Także skala, różnica jest spora. No i to się troszkę rozmija. Tam, jak gdyby na Wykopie, to są takie informacje newsowe, natomiast tutaj informacje źródłowe poszukiwane są bardziej na Wikipedii. Na drugim miejscu, jak już jedziemy do końca, to Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 i na pierwszym miejscu Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które zakończyły się w zeszłym tygodniu, 13 lipca. Mistrzem zostały Niemcy. Gratulacje. Dla ja drużyny. myślę, że te wiki trendy to zostawimy sobie raz w miesiącu będziemy omawiać. Tak? No myślę, że tak będzie jak nam pomoże. chyba, że ktoś zgłosi jakieś inne propozycje. No właśnie, to będziemy mogli wtedy wiele innych rzeczy omówić i tak chyba bardziej przekrojowo to będzie wtedy. Dobrze, kolejny temat, jaki mamy do omówienia, to czy w infoboksach powinny być grafiki obrysu postaci? To też ciekawe pomysł czeskich wikipedystów. Mianowicie, jeśli jest hasło encyklopedyczne o jakimś człowieku, no to fajnie byłoby zobaczyć jego jakiś obrazek. Na przykład obrazek. Na przykład jakąś ilustrację, a może ogólniej powiem. I, no i sporo osób nie ma tych obrazków, ale no są to znane osoby i wiadomo, że wiadomo, jak wyglądają, tylko po prostu nie mają ilustracji w Wikipedii. I żeby ich trochę zmobilizować, no to Czesi wymyślili, że po prostu jest taki duch, jak awatar jak takiego nieistniejącego, nieistniejącej fotografii i że to ma zmobilizować tych ludzi, żeby znaczy wszystkich wikipedystów, żeby umieścili albo swoje zdjęcie, bo każdy przecież może swoje zdjęcie zamieścić też na komos. Y, to znaczy, swoje to jest pojęcie wieloznaczne. Y, no problem to... jest autorstwa i problem swoje jest prawdowizorunku. Y -y -y. No ale jeśli ktoś umieszcza zdjęcie swojego autorstwa, swojego wizerunku, to chyba nikt potem nie ma wątpliwości, że... Tak. To jak jest podwójnie swoje, to jest najbezpieczniej. No właśnie, ale to takie selfie <głos> mogą nie być tutaj najlepsze. Warto może... No właśnie, jest taki, taka metoda wytrych, to znaczy dajesz komuś swój aparat albo prosisz go, żeby wykonał Ci zdjęcie i Ty w ten sposób zapozujesz. Według moich ustawień. Tak, według moich ustawień i to wtedy jest zdjęcie autorstwa tej osoby, która wydała instrukcję. Natomiast nie jest autorem ta osoba, która nacisnęła guzik. Tak, no ta osoba, która naciskała guzik robi za statyw. No, za taki tak, za pomoc taką. Mhm. Także to jest metoda na to, żeby nie robić selfie, tylko żeby ktoś zrobił nam zdjęcie i żeby to było nadal nasze zdjęcie. Albo no, oczywiście samowyzwalaczem, ale to jest, no wymaga statywu. Jak no, My coś robimy tutaj zdjęcia z samowyzwalaczem. I co? Myślisz, że to, że to się przyjmie? Jak tam ta dyskusja na, na, f, na Facebooku wyglądała? Śledziłeś może? Śledziłem, Było dosyć sporo, były opinie podzielone, więc chyba nie można jeszcze z tego jakichkolwiek wniosków wyciągać. Myślę, że taka dyskusja powinna się odbyć raczej w kawiarence, żeby to, cokolwiek dało się dalej z tym ruszyć. Ja osobiście jestem umiarkowanym zwolennikiem tego rozwiązania. To znaczy, trzeba by sprawdzić, czy to działa u Czechów, w sensie, jakie są tego efekty. A takiej informacji nie ma w tej chwili. Znaczy, nie, nikt takiej informacji nie podał w tej dyskusji, więc w ogóle nie wiadomo, czy to, to, że są te obrazki, to czy to powoduje, że ludzie wysyłają te zdjęcia jakoś bardziej. A druga rzecz, jak tak patrzę na tą czeską wersję, to może niekoniecznie tak to, to powinno wyglądać. W sensie y, jakiś link raczej tu bym widział, nie wiem do czego to linkuje, niech sprawdzę. Y, a to linkuje do tej grafiki. No to to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ja bym tutaj linkował do instrukcji, jak zamieszczania hmm. plików, tak i co zamieścić i dlaczego tak i w jakim ujęciu, na przykład jakąś taki poradnik nie wiem, czy mamy taki poradnik, który tutaj byłby praktyczny, chyba nie. Znaczy jest o ilustrowaniu bardzo długa strona pomocy, ale nie ma takiej... Tam jest dużo technicznych rzeczy, na przykład mm -hmm. nie ma takiej rzeczy, że jak ktoś wchodzi i on na przykład nie wie, czy on może swoje zdjęcie, czy jak ktoś mu zrobił, albo czy jak zrobił fotografa, to czy może wrzucić, też nie wie, a co do tego też są wątpliwości. Także taka strona pomocy tutaj by przydało się, żeby linkowała. No myślę, że to mogłoby kierować od razu do umieść plik na Wikimedia Commons. Myślę, że to nie byłoby dobre nie? rozwiązanie. Jeżeli człowieka, który w ogóle nie ma pojęcia o co chodzi, od razu odsyłamy do ładowania pliku. Bo on zobaczy, no załaduj, tak, ale. No ale tam są dalsze instrukcje, że jesteś, jesteś autorem i tak dalej, i tak dalej. No zobaczy to wszystko. To znaczy, no zobaczy to pytanie, tak jesteś. Oświadczam, mhm. że jestem autorem, tak. Yy... Nie wiem, czy to jest wystarczające dla nowicjusza, w sensie, czy jak nowicjusz coś takiego, z takim formularzem się spotka, to czy on załaduje właściwe zdjęcie, a zważywszy, że artykuły mogą mieć sporą widoczność, to może być, yy, możemy mieć mnóstwo zdjęć, które nie będą spełniały wymagań, tak? no bo to zdjęcie hmm. też nie wszystko jedno jakie, tylko jakieś takie poważne, tak? nie człowiek gdzieś tam w tle, na horyzoncie, prawda, albo z rodziną się uśmiechający, tylko może raczej taki portretowy byłby odpowiedniejszy. No właśnie, to dziwne, że ta dyskusja toczyła się na Facebooku, a nie w kawiarence, tak jak mówiłeś. Może ten temat przeszedł do kawiarenki? Nie widziałem, żeby przechodził do kawiarenki. Podejrzewam, że jeszcze nie przeszedł do kawiarenki, mm, tak? Mm. Jeżeli ktoś zechce, żeby to bo poszło to dalej, to uruchomić pewnie... w kawiarence, tak? To... Muszę samemu uruchomić taki temat. Yy, no tak, tak, tak. Zdecydowanie yy. zapraszam do uruchomienia tematu w kawiarence, no bo sprawa jest warta rozpatrzenia. No jak najbardziej. Yy, to przejdźmy do kolejnego tematu. Rusza głosowanie w sprawie odbierania uprawnień nieaktywnym użytkownikom. Yy, chodzi o uprawnienia redaktorskie też? Chodzi I chyba o uprawnienia administracyjne. Ja tego głosowania niespecjalnie się interesowałem w sensie... Y Sformułowanie problemów. W kawiarence poruszono temat zmian w zasadach odbierania A. uprawnień nieaktywnym biurokratom. Wątek uległ przekształceniu w dyskusję dotyczącą ogólnych zasad odbierania uprawnień administratora, bi biurokraty, check usera i rewizora, czyli tych wyższych funkcji powyżej redaktora. Dobrze mówię, bo powyżej redaktora jest administrator. To znaczy, czy? no można tak powiedzieć, że powyżej, tak? No to jest zawsze takie płynne. No, większe uprawnienia ma yy, Ma więcej uprawnień, tak. No, w, tym, w tym sensie wyższe. Głosowanie trwa jeszcze 20 dni, 22 godziny, 31 minut i 38 sekund. Mamy taki piękny liczyk. Zawsze mi się ten szablon podobał, który nam pokazuje czas, czas głosowania. Yy, jest tylko 8 głosów na razie. Za. Za? Tak. Za odbieraniem. Yy, a przepraszam, bo to jest kilka głosowań, każdą rzecz się głosuje, widzę, oddzielnie, także jest trochę więcej głosów. Tu 8 tu 4. generalnie jest poparcie, no, po dyskusji, która żeby się... Żeby coś zmienić w tym temacie. Y, znaczy, mhm. żeby wprowadzić te propozycje, które tutaj są. Mhm. Y, z jednej nieusuniętej edycji w przestrzeni głównej, to dla administratorów, na jedną nieusuniętą i niezrewertowaną edycję w przestrzeni głównej oraz jedną widoczną w rejestrach, akcje z użyciem posiadanych uprawnień administratora rocznie. Mhm. Czyli teraz nie tylko edycje się będą liczyć, ale też akcje administratora. No zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział w tej dyskusji, link... Znaczy, dyskusja już w zasadzie się odbyła dosyć długa. Ale zagłosować w takim razie. Teraz zagłosować mhm. raczej pozostaje, bo chyba tutaj nie ma nic już do dodania. Znaczy, zanim ktoś będzie miał coś do dodania, to ja polecam przeczytać dyskusję w kawiarence, bo to... Tam już dużo rzeczy się pojawiło, więc nie warto powtarzać pewnych elementów. No więc link znajdziecie w notatkach do audycji z 29 tygodnia 2014 roku na stronie nowiny. nowiny Kolejny temat to Archiwum Państwowe w Poznaniu, które udostępni swoje zbiory w repozytorium Wikipedii. Myślę, że to jest fantastyczna wiadomość. Dla wszystkich nas, wszystkich użytkowników Wikipedii, bo Wikimedia Commons wzbogaci się o zbiory Państwowego Archiwum w Poznaniu. Ja z tego co wiem, to tam już dawno były ze strony tego archiwum działania zmierzające w kierunku właśnie takiej otwartości. Natomiast ze strony Stowarzyszenia. Nie było koordynatora, na którego ciągle trwa konkurs, jeszcze przypomnijmy, konkurs na koordynatora Glam, czyli, czyli koordynatora akcji, która otwiera zasoby bibliotek, bibliotek, galerii i czego tam jeszcze? Archiwów... Mm -hmm. To I muzeów. Dla... O, właśnie, tak tak. tak, tak. <głos> Wszystko. Trwa konkurs. Jeśli ktoś chciałby zostać takim koordynatorem, proszę zajrzeć na stronę wikimedia.pl. Tam dosyć łatwo powinno być do znalezienia informacja na temat dwóch konkursów, które obecnie się odbywają. Jeden konkurs na stanowisko rzecznika prasowego, czyli osoby zajmującej się mediami od strony stowarzyszenia a drugi konkurs na koordynatora właśnie tej akcji uzyskiwania dostępu do archiwów, takiego szerokiego dostępu, nie tylko dla nas, ale, ale dla wszystkich użytkowników. No właśnie, tutaj jak wyczytałem tych archiwów, w archiwach jest naprawdę olbrzymia liczba dokumentów, które mogą być udostępnione. Natomiast to, co jest w tej chwili już udostępnione, pierwsze materiały, tutaj kliknąłem sobie wczoraj i zobaczyłem, że jest ich um, pięć. Szymon do nas dzwoni. O, bardzo fajnie. Halo, halo? Spróbujemy. No to chyba teraz już nie rozwiążemy tego problemu. No, tak to jest, jak się wcześniej nie udaje nam połączyć, to nie możemy... No, nie umówiliśmy no to... się odpowiednio wcześniej. No właśnie. Tak, tak, mhm. tak, tak. No dobrze, lećmy dalej. W takim razie tutaj właśnie te pierwsze materiały, które się pojawiły, jest na przykład rachunek z handlu żelaza cegielskiego. Fantastyczny dokument, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Aż przyjemnie popatrzeć, jak te rachunki kiedyś ładnie wyglądały. Jest tych, tych materiałów 5. No, w tej chwili. Raz, dwa, trzy, cztery, to pięć. Szymon się rozłączył. Także jest ich bardzo niedużo i no, no zobaczymy, ale jest nadzieja, że będzie ich więcej, bo chodzi o to, że one trafiają do kategorii Collections of the National Archives in Poznań. Yy, także tutaj właśnie są na razie Hipolita Cegielskiego, rachunki, dyplom yy, i dyplom z Berlina. Yy, to na razie tyle, ale, ale jest tych plików, znaczy jest tych yy, yy, na przykład archiwa już udostępniają skany swoich zasobów na portalu szukajwarchiwach.pl to jest Narodowe Archiwum Cyfrowe i tam jest obecnie 11,5 miliona skanów. No to nam się wzbogaci komuś, porządnie mam nadzieję. A udział Archiwum Państwowego, to bo to Archiwum Państwowe w tym projekcie, ma 2,7 miliona udostępnionych skanów. Także jest szansa, że to wszystko jakoś w miarę szybko trafi. Do, do Wikimedia Commons. To znaczy, czy szybko, czy nie, to jest sprawa drugorzędna. Myślę, że ważne, żeby trafiło. To przypomnijmy może przy okazji, że Wikimedia Commons ma w tej chwili dwa, prawie 22 miliony plików na wolnych licencjach w domenie nie publicznej. Nie tylko graficznych, nie tylko skanów. Nie, nie tylko grafik. Nie, nie. Mhm. Wszystkich plików, które są na Wikimedia Commons. To są i filmy, i audio, także. Jest w czym wybierać. Jeśli ktoś by chciał się zaangażować ten, w ten projekt i jakoś pomóc w przerzucaniu, no to bardzo prosimy o kontakt ze stowarzyszeniem, bo prawdopodobnie koordynator, który będzie już od września, tak jak zapowiadał to Wojtek w zeszłym tygodniu, będzie poszukiwał takich osób, które będą chciały tutaj pomóc w tym, w tym przedsięwzięciu umieszczania tych zbiorów do Wikimedia Commons. No, dobra wiadomość i mamy nadzieję na więcej takich wiadomości z różnych stron. Takie dobre przykłady będą bardzo dużo powodować dobrych sytuacji na przyszłość, bo jak jedno archiwum się otworzy, drugie ważniejsze, Biblioteka Narodowa być może, parę innych rzeczy i nagle okaże się, że to jest ogólna praktyka. No mam nadzieję, że to się niedługo będzie wstydem nie wrzucać do komu zdjęć z archiwów, także... No tak, i to na razie to już jest wstyd, że ktoś je zamyka w zbiorach to znaczy, i to... nie pozwala udostępnić. Tylko niestety to jest wstyd y, tylko dla nas, także to jest... Y, mam nadzieję, że to będzie wstyd powszechny. Jeszcze raz Szymon. Halo? Jak nas teraz halo, słyszysz? Halo? halo? Bo my też słyszymy dobrze. Halo, halo? O, tak. No, Chyba nas jeszcze nie? nie. Dalej bardzo źle. Aha. No to chyba nam się to tym razem może nie udać? No niestety. No musimy zrezygnować w takim razie. Przepraszam cię, Szymon. W przyszłym tygodniu w takim razie Spotkamy. Co to? Właśnie jakiś kot, czy? Nie wiem, co to za kot. Dobrze, to może wróćmy, wróćmy do tutaj naszych tematów. E, e, e, archiwum. Wo, tak? Wojna w Wikipedii. Już archiwum już właściwie skończyliśmy tak, chyba. Także archiwum kończymy i gratulujemy w ogóle muzeum, że chce to robić, także wspieramy i no, chwalimy. Na tyle silne było, że właściwie bez, bez pomocy samo walczyło o to, żeby, żeby to doprowadzić do końca i chyba, no jeszcze nie do końca, ale już, już coś no, jest oficjalna informacja o tym, że udostępni swoje zbiory w repozytorium Wikipedii. Może e, ja wyciszę po prostu. To była prośba o szczegółowe dane od Wojciech Mężyk, stał się teraz dostępny. A czyli... no właśnie, z Wojtkiem będziemy rozmawiać pod koniec miesiąca, jak będziemy omawiać trendy pewnie, chyba że, chyba, że wcześniej będzie chciał coś skomentować. No dziwne dźwięki tutaj z naszego ogrodu Dzwoni do, do nas Wojciech mężczyzn, to jego ja może odbiorę, może tym razem nam się uda połączyć. Halo, halo? Ja nie słyszę. Halo? Jeszcze raz. Halo, halo? No nic, chyba nam się dzisiaj to nie uda musimy dopracować tą metodę łączenia się no, na antenie, bo to... Ja, ja próbowałem, ale to się da zrobić tylko doświadczalnie, to znaczy trzeba się wcześniej no połączyć, tak, tak to... jak to zwykle robiliśmy z Szymonem, że wcześniej się łączyliśmy, zanim zaczynaliśmy audycję, no i wtedy można to wszystko poustawiać, a w tej chwili nie będziemy przerywać audycji po to, żeby tutaj... No tak, kombinować to nie, nie bardzo się da, ale mówię, że musimy mieć jakąś taką metodę, która nam pozwoli przyjmować telefon od słuchaczy w trakcie audycji. O, Wojciech się właśnie rozłączył. Yy, w trakcie audycji, bo w tej chwili to, to musimy to wcześniej faktycznie usiąść i odpowiednio tutaj poustawiać. Dzwoni jeszcze raz, zobaczymy czy tym razem się uda. Halo, halo. Nadal nie słyszymy. No to chyba niestety nam się to tym razem nie uda. No trudno. Może łatwiej będzie przez telefon się łączyć. Yy, no to jest jakieś rozwiązanie też. Yy, dobrze, czyli kolejny temat mamy. Wojna w Wikipedii, ale to nie jest wojna pomiędzy wikipedystami, tylko to jest temat, który dotyczy tego, co dzieje się w, w obszarze wojny, która toczy się w Ukrainie, na Ukrainie. Do niedawna jeszcze tak nie było to nazywane, że to wojna. Teraz to już po tym tragicznym ostatnim wydarzeniu sprzed wczoraj. No właściwie wszyscy skłaniają się do tego, żeby jak gdyby zwrócić uwagę na to, że to jednak wojna jest. Ja się w ogóle bardzo dziwię, że ten samolot tamtędy leciał. Jakoś to była taka absolutna dziwna nief niefrasobliwość linii lotniczych. No przecież, jak można puszczać samoloty pasażerskie nad terenem działań wojennych? No to jest chyba pierwszy taki tutaj przypadek, więc no, jeszcze się widocznie zorientowali. No ale wiesz co, no po prostu dla mnie no, zginęło 300 osób blisko. I... Oj, no nie wchodźmy w ten temat. W każdym razie ym, właśnie te y, kontrowersje, różne poglądy pomiędzy tym, co mówi Moskwa, pomiędzy tym, co mówi Ukraina i reszta świata na temat y, właśnie tego wydarzenia, no spowodowały, że w Wikipedii też jest spore zamieszanie. W rosyjskojęzycznej Wikipedii jest co innego, w polskiej Wikipedii jest co innego, w angielskojęzycznej Wikipedii też jest co innego. W dwóch wersjach z białoruskich, dobrze pamiętam, też jest chyba co innego, bo Właśnie. coś mi tam gdzieś ostatnio mignęło od naszego kolegi, który się tymi Wikipediami zajmuje. No, ale dzięki temu możemy poznać dokładniej stanowiska poszczególnych krajów, ale też to tak jest robione, że, że, że to często ma taki, że to są jakieś firmy, które specjalnie się tym zajmują i tak często mamy wrażenie, że to że to jest jakiś dział PR-u, który, który nagle atakuje Wikipedię i zaczyna swoje poglądy przedstawiać i z tym walczymy, żeby to nie były poglądy, tylko żeby to były fakty, żeby to były informacje. To znaczy, poglądy też mogą być, ale poglądy przedstawione, że teraz, proszę Państwa, to są poglądy tej i tej strony. No I źródła podane oczywiście. Podane za jakimś tam źródłem oczywiście. Mhm. Ja bym chciał, to tak jak było w tydzień temu w audycji w, rozmawialiście o tym, ja bym chciał faktycznie, żeby było jakieś takie miejsce, w tej chwili chyba nie ma takiego miejsca, gdzie wikipedyści mogliby dyskutować jak ta wersja w różnych... na wspólną wersję, wspólną mhm. wersją, tak? No, ale to wiesz, no, tutaj nie ma co narzucać, to po prostu jasne, sam, samo się stworzy pewnie. Jasne, w toku czasem. dyskusji, mhm. tak, w toku jakichś tam negocjacji stopniowych, bez, bez narzucania. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do wspólnej wersji różniącej się jedynie językiem. No, wiesz, no, na pewno chociażby taki koloryt y, y, też będzie, znaczy... Y, y, inne tematy są ważniejsze z punktu widzenia Polski, a inne z punktu widzenia Rosji i, i pewnie aż tak nie będzie, że, że to będą tak samo opracowane te tematy, prawda? Będą się różnić jednak mimo wszystko. Ja bym chciał, żebyśmy dążyli do jednakowego opracowania, bo nie wiem, czy z tego, z jakiego ktoś jest kraju wynika, co go może interesować. Podejrzewam, że jest mnóstwo ludzi w Polsce, których interesuje, co się dzieje w Rosji i odwrotnie to może mniej, ale też pewnie się tacy znajdują i chciałbym, żeby Wikipedia odpowiadały na to zapotrzebowanie. Mm -hmm, mm -hmm. No więc takie, takie wojny w Wikipedii toczą się przy każdej okazji takiego gwałtownego wydarzenia, gdzie na no, polityczne interesy jakoś y, mają znaczenie no i każdy chce, jak gdyby, żeby jego było na wierzchu, żeby, żeby jego, y, jego punkt widzenia był bardziej widoczny i uznany w Wikipedii. To jest też właśnie, myślę, jakaś tam nobilitacja dla Wikipedii, tak? Tak, że, że starają y, jest się... na tyle istotna, tak? Żeby no, jest... warto było tutaj się starać o to w ogóle. Warto się starać i to i to właśnie, bo, tu, bo do tej pory to było tak, że trzeba było przekonać redakcję jakąś, jakiejś gazety, albo do zrobić poglądów, swoją redakcję. Albo zrobić swoją redakcję, albo ją kupić, albo ją opłacić. No, różne sposoby były na to. W tej chwili no, trzeba przekonać środowisko wikipedystów, czyli i yy, yy, yy, yy, jak gdyby przebić się przez. Yy, przez administratorów. Myślę, że nie tyle przed administratorów, myślę, że to środowisko jest tutaj kluczowe, tak? No, bo no właśnie. Administrator mhm. przynajmniej na naszej wersji yy, nie, raczej nie będzie robił czegoś zgodnie ze swoim stanowiskiem, tylko zgodnie z wolą społeczności. Ja cały czas być może naiwnie mam takie wrażenie. Mhm. no więc to był ostatni temat z Wikipedii przechodzimy do tematów z wolnej kultury krótko opowiem o takim pomyśle, który ktoś ze znajomych podrzucił mi na Facebooku to zdaje się Aga Szóstek. ona interesuje się takimi ciekawymi rzeczami, zresztą swego czasu robiła podcast Radio Nowum, warto posłuchać są te podcasty chyba jeszcze dostępne, mam nadzieję per app, czyli... To przy okazji pozwolę sobie zaapelować, mhm. archiwizujcie ludzie swoje podcasty i gdzieś je tam przechowujcie, prawda, żeby potem mogły być dostępne. No y właśnie, bo szczególnie jeśli się nie podaje licencji, no to tak nie za bardzo potem można je pobrać, można je gdzieś zarchiwizować, ktoś, ktoś inny to może zrobić. Y to znaczy no właśnie, no tak, no to, to jest problem, ale ja myślę, że warto jednak nawet jeżeli w tej chwili licencja jest... Y nie, nie pozwala na, na hmm. udostępnianie tego, to warto to zachować, bo po pierwsze ten okres jest czasowy, co prawda aż 70 lat, ale to się być może kiedyś zmieni. 70 lat plus, y... tyle ile jeszcze będziesz żył. No tak, tak, tak, tak, tak, tak ale jest. mimo wszystko ja jednak trzymam yy, yy, yy, audycje, których słucham i mam nadzieję, że kiedyś będzie je można swobodnie udostępniać. No tak, to jest takie działanie dla, dla przyszłości. Ale opowiem o tym pomyśle per app. Polega na tym, że ktoś zauważył, że bardzo dużo jedzenia się marnuje. Wychodzisz z restauracji i wyrzucasz pół kanapki na przykład, albo zostawiasz na talerzu. No i w Nowym Jorku ktoś wpadł na pomysł, żeby, żeby się połączyć i żeby z, skrzyknąć się, żeby ludzie się skrzyknęli. I jeśli ktoś ma coś do oddania, to żeby po prostu oddał to innym, a nie wyrzucał do śmieci. E, myślę, że to, to może być taka akcja z, zwrócenia uwagi na to, że jak, jak dużo jedzenia się marnuje, bo to są naprawdę zastraszające e, liczby e, i, i wielkości. E, ale... Na przykład taki portal BlaBlaCar, nie wiem, czy słyszałeś o nim. To jest ten autostopowy, prawda? Tak, autostopowy. Też wydawało się, że na początku taki, że to tak nie za bardzo zadziała. Bardzo ładnie działa. Jest na przykład dzisiaj do, do Gdańska jest kilka, kilka kursów, które, które można się załapać, a polega to na tym, że po prostu jak, jak ktoś jedzie samochodem osobowym i ma miejsce albo dwa miejsca wolne w jakimś kierunku, no to po prostu ogłasza się tam. No i inni, którzy chcą jechać, no to się zgłaszają i dzielą się kosztami benzyny. Tu nie chodzi o zarabianie na, na tym, to znaczy tam też można zarabiać, ale jak podasz wysoką cenę, no to nie będziesz miał chętnych. Natomiast tak, żeby zwrócić koszty za paliwo, no to jest sporo chętnych im. To znaczy zarabiać chyba nie wolno w ramach przewozu osób, jakieś tam przepis taksówkarskich, nie wiem czy to tam nie koliduje. Wolno, bo trzeba, ale trzeba wtedy ubezpieczenie mieć i tak dalej. No, pasażera y, i za odpłatną działalność ubezpieczenie to są inne stawki. Tak, to w ogóle jest pewnie bardzo skomplikowane. No w każdym razie pomysł BlaBlaCar nie polega na tym, żeby to, stwor... Stwor... to nie jest stworzone po to, żeby zarabiać, chociaż można w ten sposób szukać chętnych do, do zapłacenia, ale wymyślone jest po to, żeby po prostu zwrócić sobie koszty podróży, żeby rozłożyć je na kilka osób i wtedy to jest bez podatku i bez jakichś tam specjalnie dodatkowych obciążeń. Czy to są długie trasy, czy to też działa na zasadzie takich trach miejskich, że ludzie się do pracy podwożą na przykład? To nie przyglądałem się aż tak dokładnie, ale podejrzewam, że też. Że też to może działać w ramach jednego miasta. No, jeśli ktoś codziennie rano o ósmej wyjeżdża, no to może tak się umawiać pewnie, że jedzie w jedno miejsce i zbiera parę osób i tak mogą jeździć. To nie jest wygodne akurat w moim przypadku, bo ja nie, nie jestem w stanie określić, o której godzinie wyjadę. Ale jak ktoś ma stały plan, jak prawda, jak to, to tak. wtedy tak. Mhm. No i podobnie z tym per up pewnie, jeśli, jeśli ktoś o stałych godzinach i porach je w jakimś <śmiech> miejscu i zawsze zostawia jakieś odpadki, to znaczy coś, czego nie zje, no to może mu to zwróci uwagę, że może warto coś tutaj z tym zrobić albo przekaże to komuś innemu, no bo ale to też warto zwrócić uwagę. Ostatnio właśnie słuchałem słuchanie jakiejś takiej audycji, gdzie prowadzący, jeszcze nam zostało 5 minut, gdzie przedstawiciel jakiejś firmy handlującej żywnością właśnie stwierdził, że oni by bardzo chętnie oddali coś tam gdzieś, co im zostało, prawda, z krótkim terminem ważności ale nie mogą z tego rozdawać, bo wtedy trzeba za to zapłacić jakiś podatek y, oddzielny właśnie, specjalny, jak rozdają za darmo. No tak? właśnie, podatek VAT trzeba zapłacić e... za darowiznę. No... Za... Jakieś są cuda w ogóle. No tak, tak, także no, to, jest, to jest paranoja, więc... Y, ale no, mamy na mam nadzieję, że to się rozwinie w tym kierunku, że właśnie, że będzie można oddać jedzenie za no, darmo. Są takie pomysły, jak widać już nie tylko instytucji, ale też zwykłych ludzi. Zobaczymy, czy to się rozwinie, czy nie. Czy to będzie tak jak BlaBlaCar, czy, czy, czy w ogóle upadnie. Sporo takich inicjatyw gaśnie gdzieś tam po drodze. No, nie przyjmują się, ale może ta się przyjmie. No kolejna rzecz w dzisiejszej audycji to ZAX, który, któremu apyty trośnie. Wszystkie organizacje się tutaj chcą ZAX, o to upomnieć. ZAIKS, SPAW i SAFP chcą, by tablety i smartfony zostały objęte opłatą od czystych nośników do 3% wartości ich sprzedaży, by pokryć wynagrodzenia dla twórców i wykonawców. Ja nie wiem, czy to w ogóle komentować. No to jest typowe, niestety. Mam nadzieję, że opamiętają się kiedyś w końcu ze składaniem takich dziwnych propozycji. No dobrze, no to o nich świadczy. No i głosy 45 na nie, 5 na tak, bo wiadomość pochodzi z wprost, wprost.pl. A, A głosy pod artykułem? Tak, wiesz, głosy tak? są pod artykułem za, i, znaczy, oceń trafność. Nie wiem, co tutaj, co tutaj trafność ma. To znaczy, ocenić. no właśnie, podejrzewam, że tutaj głosujący nie zrozumieli polecenia, bo ja pod oceń trafność y, kliknąłbym tak w momencie, kiedy dobrze, że o tym piszecie. Mhm, no I to tak. jest dla mnie tak. No właśnie. No a tutaj tak trafność, zgadzam, powinno być, że zgadzam się z poglądami prezentowanymi w tym artykule, albo nie zgadzam się. No podejrzewam, że stąd <grym> tyle głosów na nie, że... Ludzie się nie zgadzają. Ludzie się nie zgadzają żeby z pomysłem takim, <grym> tak. Znaczy w ogóle, żeby były takie opłaty, podejrzewam, nie <grym> chodzi nawet o ich wartość, tak, tylko że w ogóle, no, taka opłata, no, paranoja. No Dobrze. ja ciekaw jestem, jak to będzie na Kopy Camp wyglądać w tym roku, bo co roku yy, pojawia się na kopy camp yy, przedstawiciel x u i mam nadzieję, że w tym roku również on jest zresztą współorganizatorem, zdaje się i, i co roku te wystąpienia są coraz ciekawsze, ale nie w tym kierunku idące. <głos> Także... No pewnie wiedząc w jakim tam są środowisku, to chcą się jakoś lepiej zaprezentować. No i prezentują się lepiej, ale ciekawe jak będą w tym roku prezentować się, jeśli by zasz, zaczną ludzie pytać o takie rzeczy. No właśnie przykład. tam jest, mam wrażenie, trochę mało miejsca na dyskusję. Nie wiem, czy w tym roku jest też tak proponowane, żeby na kampie było no. trochę więcej miejsca na dyskusję z publicznością. No, zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem dokładnie, nie? No i ostatnia wiadomość, bo już nam zostały dwie minuty. Kancelaria, o której mówiliśmy dwa tygodnie temu chyba. Anny Łuszczak, mhm. kancelaria, tak. kancelaria prawna, która wysyłała do tak zwanych piratów ostrzeżenia, znaczy wzywała ich na na przesłuchanie, znaczy skierowała przeciwko nim jakieś zarzuty i potem oni byli przesłuchiwani przez policję. Potem właśnie ta kancelaria proponowała ugodę w wysokości 550 zł, a teraz się dowiadujemy, że ta ugoda już jest wyższa i 750 zł za wycofanie zarzutów wobec tej osoby. Nawet jeśli miałyby nie być sformułowane, no to żeby załatwić sprawę polubownie, to oni po prostu wycofują te zarzuty, jeśli delikwent zapłaci 750 zł. No ale tutaj problem polega na tym, że ludzie nie boją się tych kar, tylko boją się przeszukań. Bo przeszukanie polega na tym, że wchodzi do ciebie, do domu policja i zabiera ci wszystko, cały sprzęt jaki masz. To jest, zabiera, żeby go tak. m, przeszukać. No i to trwa miesiącami, latami Nawet i tego sprzętu już nie dostaniesz z powrotem. Znaczy być może dostanę, ale to po pierwsze nie wiadomo w jakim stanie, a po drugie po jakim czasie. A w ogóle no z tego powodu zabierać komuś sprzęt to jest... No właśnie. No, ja tego spokojnie nie mogę komentować, to, to jest tak dla mnie niedopuszczalna sytuacja, Mam nadzieję, że Szymon jakoś to skomentuje, na ile to jest w ogóle możliwe, żeby tak się działo. Tak? I... No, Ale wiesz, no, praktyka jest taka, że tak się dzieje. A czy tak się może dziać, czy się nie może dziać, to jest inna rzecz. Natomiast tak się dzieje. Faktycznie, jeśli ktoś jest, ma zarzuty i przychodzi do niego policja, to żeby zabezpieczyć przedmioty, które mogły być do tego przestępstwa użyte, no to po prostu zabiera się mu dyski twarde, komputery. Nie wiem, czy monitor też, ale w każdym razie no, zostajesz jak gdyby na lodzie. Ciekawe, czy trzeba, czy trzeba podać też dane do dysków internetowych. A, ciekawe. Mhm. To nam wybiło 45 minut. Wybiło nam 45 minut i to już wszystko na dzisiaj. W takim razie dziękujemy za uwagę, zapraszamy za tydzień. Mam nadzieję, że już te kłopoty techniczne nam miną. W zeszłym tygodniu też Szymona było słabo słychać, bo też się połączył w trakcie. No, Szymon trzeba wcześniej postarajmy się wcześniej zgadywać, żebyśmy mogli to podłączyć, bo, bo jeśli, ja, ja chyba przyjmę taką zasadę, że jeśli ktoś wcześniej się nie zgłosi, no to, to już w trakcie audycji nie będziemy się próbować łączyć, no albo przez telefon ewentualnie. Tak, to, to, to niestety nam tutaj nie wychodzi, żebyśmy w trakcie audycji łączyć, trzeba, trzeba będzie to wcześniej, ale teraz też z Szymonem się nie do końca umówiliśmy. No ja pytałem go, czy będzie, Aha. nie odpowiedział mi okay. w ciągu pół, pół godziny przed audycją, no i tak Dobrze, zrozumiałem, no to że go nie będzie razem się będziemy starać, żeby to się udało zrobić wcześniej także do usłyszenia za tydzień dziękujemy bardzo, do usłyszenia